Dziękuję bardzo. Chciałam przede wszystkim podziękować za zaproszenie do Waszej grupy, na spikerkę. Bardzo jestem zaszczycona, że mogę się podzielić swoim doświadczeniem u Was. Może na początku przedstawię swoją krótką historię. Wiecie co, jestem w domu DDA, czyli dorosłe dziecko alkoholików. Wyszłam z domu, w którym alkohol lał się strumieniami. Moi rodzice niestety pili. Moja mama była alkoholiczką, mój ojciec również. Rodzice się rozwiedli, kiedy miałam 4 lata. Niestety mój tata nie zdążył wytrzeźwieć. Zmarł, kiedy miałam tam 11 lat. To już nam najmniej istotne, bo rodzice się rozwiedli. Mieszkałam sama z mamą. Mama była alkoholiczką, piła naprawdę destrukcyjnie, gdzieś tam um, sponiewierała w sumie moim życiem, bo um, wiecie co, to jest tak, jak alkoholik chyba nie potrafi um, przerzuca swoje jakieś takie ambicje na dziecko czy, czy na... No chyba tak, mi się tak wydaje, że, że właśnie na, na swoje dziecko, nie? Ja ym, byłam w domu bardzo krótko traktowana. Ja ciągle słyszałam, że ja niczego w życiu nie osiągnę, że ja nic nie zrobię, że ym, moja mama nie chciałaby do mojego domu, kiedy będę już dojrzałą osobą, nie będzie chciała przychodzić, bo będzie u mnie pewnie brudno i syf i w ogóle. Dlatego Ciężko było mi w ogóle w życiu gdzieś tam się przyznać do jakichś błędów, że, że mogę gdzieś tam być do niczego, bo dla mnie to się wydawało jakąś taką porażką, bo słyszałam ciągle, że będę do niczego. Moi rodzice pili, no bo pili, nie? I powiedziałam sobie, że nigdy nie powielę ich działania. Nigdy nie będę robić tak jak moja mama, nigdy nie będę taką osobą i Kiedy wyszłam z domu, wiecie co, dokładnie powieliłam te same stereotypy, to samo co robiła moja mama, gdzieś tam hmm, hmm, chyba te narzędzia, które ona powielała, że ona hmm, wieczorem swoje jakieś tam hmm, lęki, jakieś takie nerwy w ciągu dnia, uspokajała alkoholem. Ja robiłam to samo. Dokładnie to samo. Nie zdawałam sobie na początku z tego sprawy. Wydawało mi się, że to jest po prostu no jeden drink, no tam sobie wypiję, czy coś tam. I wydawało mi się to normalne. Nie zdawałam sobie sprawy, że wpadam w jakąś tam destrukcję. Później ta destrukcja wypłynęła coraz głębiej. Ech. No, na początku było tak, że gdzieś tam napiłam się na wakacjach z rodzicami, później gdzieś tam raz w roku na Sylwestra, później wypiłam raz mm, na swoje urodziny, ale to było takie, wiecie co, takie delikatne, nie? Na początku. Nie zdawałam sobie sprawy, że to może być coś groźnego. Później, kiedy wyprowadziłam się z domu, założyłam własną rodzinę, i gdzieś tam było tak luzacko, nie? Nie miałam kontroli, kontroli rodziców. Gdzieś tam byliśmy sami z mężem, jeszcze nie mieliśmy dzieci, mogliśmy sobie pozwolić, no to wiadomo, jakieś tam picie co weekend ze znajomymi, no to jeszcze. Okej. Okay. Ale później zdarzyło mi się coś takiego, że urodziłam syna. Później zdarzyło mi się tak, że niestety miałam Moich teściów w domu, gdzie byli bardzo chorzy. Także zdarzyło mi się, że miałam i syna małego, i teściów. Mój mąż pracował ciężko, ogarniałam wszystko sama, i później było mi tak, że hmm, wieczorem usiadłam i mówię: Kurczę, no, jakoś tak się rozluzować, nie? no to wziąłam sobie jakieś tam piwko. Piwka zrobiła się ćwiarteczka, z ćwiarteczki zrobiła się połówka, z połówki zrobiła się 0,7. I tak właśnie zaczęło się moje, moje chyba destrukcyjne picie, bo, bo na początku to było tak lejtowo. Ale gdzieś tam próbowa, próbowałam uciec, żeby troszeczkę się rozluźnić i to było takie trochę właśnie... Destrukcyjne, bo zaczęłam w końcu pić do tego stopnia, że piłam codziennie, wpadałam w ciągi, zaczynałam klinować, klinowałam od rana, gdzieś tam, jak miałam urlop, na przykład od pracy, to, to potrafiłam pić na przykład pierwszy dzień urlopu i ostatni, ostatni dzień urlopu, kiedy, kiedy musiałam wrócić do pracy, to już musiałam wytrzeźwić, wiadomo było, nie. Także po 15 latach takiego mojego destrukcyjnego picia stwierdziłam, że już mam dosyć. Zaczynałam mieć lęki, jakieś myśli samobójcze, jakieś destrukcyjne myśli, w ogóle, w ogóle koszmar, po prostu koszmar. Nie potrafiłam wstać z łóżka, żeby coś, coś zrobić. Dla mnie na przykład zrobienie obiadu, to było masakra, jakieś tam zdobycie góry Monteveres, tak? I Dlatego um, dokładnie rok temu, kiedy weszłam do wspólnoty, a jeszcze parę dni wcześniej, napisałam na Facebooku, um, na takiej grupie wsparcia, że chciałabym prosić o pomoc, bo nie potrafię sobie sama poradzić z tym wszystkim. E, nie potrafię sobie poradzić z tym piciem, z tą obsesją picia przede wszystkim, gdzie tam mnie otaczała, gdzie... Nie mogłam sobie z tym poradzić. I odezwała się do mnie dziewczyna, która mówi, słuchaj, ja ci pomogę. I podała mi rękę i mówi, słuchaj, jest coś takiego jak wspólnota anonimowych alkoholików. I słuchajcie, mi się to, to wydawało, że to jest... Coś takiego, mówię, no wspólnota AA, to tak z filmów mi się trochę kojarzyło, że tam w kręgu siedzą, płaczą, rozchodzą się, a przede wszystkim wspólnota AA to pewnie coś tak, co już takie, taka w ogóle dno, destrukcja, koniec, że tam w ogóle nic nie warci ludzie, nie? Z sam szacunkiem oczywiście, przepraszam, jeżeli kogoś uraziłam, ale tak wtedy myślałam. No ale wtedy ona wprowadziła mnie do tej wspólnoty. Powiedziałam, że muszę coś zrobić, żeby, no żeby przeżyć, bo, bo już nie miałam w ogóle siły żyć. Nie wychodziłam z łóżka. I wtedy weszłam do wspólnoty. Weszłam, wstąpiłam, nie wiem jak to nazwać. I poznałam moją sponsorkę. I ona mi powiedziała, zadała mi takie jedno pytanie. Czy chcesz, chcesz zrobić wszystko? żeby przestać pić. Ja powiedziałam, że tak, że zrobię wszystko. No i wtedy weszliśmy na program, najpierw zrobiłam sugestie, wtedy weszłam na program, zrobiłam, yy, zrobiłam program, zaczęłam popracować. Yy. i tak powolutku zrobiłam cały program i doszłam do, do kroku dwunastego. I dla mnie krok dwunasty to jest takie podsumowanie całości. Całych tych 11 kroków, krok 12, przebudzenie duchowo, w rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować tę zasadę we wszystkich naszych poczynaniach. Wiecie co, od początku, to nawet nie trzeba było przejść ten, ten program 11 kroków, 11 w sensie, że później 12. Od początku za sugestią sponsorki, angażowałam się w życie wspólnoty. Czyli na początku robiłam kawę, herbatę na mityngach stacjonarnych, szątałam po mityngach, czyli gdzieś tam mycie szklanek, ustawianie krzeseł. Eee, wiecie co? I mi się wydawało, no o Jezu, no takie sprzątanie to umyję szklanki, no co ja pomogę temu alkoholikowi? Ale wiecie co, to już jest taki początek niesienia posłania. To jest początek tego dwunastego kroku. To, jest, to, to nie jest to, że dwunasty krok, to trzeba od razu wejść, sponsorować, nieść posłanie w formie przekazania programu. Nie. To już się zaczyna w tym momencie, kiedy właśnie umyjesz tą sklankę po mitingu, kiedy ułożysz to krzesło. Bo zobacz, po takiej na przykład osobie, no ktoś musi posprzątać. I ta osoba, która robi tą kawę, robi tą herbatę, to ona jest bardzo ważna. Bo niby tak mówią, że no bez prowadzącego nie odbędzie się meeting, No może i tak, ale bez tego, co robi herbatę i kawę, nie będzie tak przyjemnie. A to nie chodzi o to, żeby zrobić meeting, żeby tak się skończył. Musi też być przyjemnie. Nie musi być tak, że jesteśmy teraz bardzo poważni, że jesteśmy teraz alkoholikami trzeźwiającymi i musi być tak mega poważnie. To nie o to chodzi. Dlatego mm, właśnie na początku tą kawę robiłam, herbatę, sprzątałam po mityngu, e, witałam nowo przybyłych, e, Roz, a, rozmawiałam też z nowicjuszami, to było właśnie też moje takie posłanie, gdzie ta mi sponsorka mówiła, że rozmawiaj z tymi osobami, które przychodzą po tobie, bo one są bardziej nowi, w cudzysłowiu, niż ty, czyli już możesz się angażować i już możesz nieść posłanie, bo przyjdzie taka osoba, która jest na przykład pięć dni po tobie, ale ty już jesteś, już byłaś na jednym meetingu i możesz tą osobą się zaopiekować, powiedzieć chodź, przytulę cię, usiądź tu, porozmawiaj. Dla mnie to było mega, dla mnie to było super, dla mnie to było takie, że ja mogę być pomocną. Dlatego właśnie starałam się rozmawiać też z nowicjuszami, ale o, i zaczęłam też czytać na meetingach teksty stałe ponieważ bardzo y, bałam się o, y, odzywać się na mityngach, bo się tak trochę wstydziłam, krępowałam. Generalnie jak przyszłam na pierwszy swój meeting, to, to byłam bardzo zawstydzona. Wydawało mi się, że tylko ja walczę z tą chorobą i przychodzę po prostu do mega światowych ludzi, oczywiście w cudzysłowie, ale wydawało mi się, że tylko ja jestem taka zabiedzona, taka biedna, taka alkoholiczka. Kiedy przyszłam na pierwszy meeting, zobaczyłam tyle ludzi, którzy też walczą z tą chorobą. Poczułam się super, bo super zostałam przyjęta. I dlatego później zaczęłam się odzywać na tych meetingach. Chociaż wiecie co, na początku miałam trochę problem, żeby się odzywać, bo mi się wydawało, że ja się chwalę, nie? Że ja się chwalę, że ja mówię, a no. Nie piję miesiąc, nie piję dwa. I gadałam ze swoją sponsorką i mówię do niej, słuchaj, słuchaj ale ja, mi się wydaje, że ja się chwalę, nie? że przychodzi taki nowicjusz, że ja tam wystąpię, że ja tam się miesiąc dwa, nie, miesiąc, dwa nie piję, a ona mówi, słuchaj, ty się nie chwalisz, ty się dzielisz swoim doświadczeniem. I ona wpoiła we mnie takie coś, że, że trzeba się odzywać, że trzeba właśnie mówić, na meetingach właśnie trzeba się odzywać. To nie jest chwalenie, bo to, widzicie, to chyba to, co wyniosłam z domu, to moje poczucie niskiej wartości yy, przeniosło się właśnie na tą całą resztę mojego życia, nie? Że ja nie mogę się chwalić, że ja nie mogę prosić o pomoc, że ja nie mogę się chwalić, że moja mama zawsze mówiła, że ach, musisz żyć w skromności, ale osiągać swój cel, no i to właśnie spowodowało, że, że nie chciałam tego robić, ale sponsorka mnie wy, wy, wyprostowała, dlatego super, że ją mam i od tego momentu zaczęłam się odzywać, bo ona powiedziała nawet na twoją wypowiedź, jeżeli ze 100 osób niech jedna gdzieś zaskoczy z twoją wypowiedzią, i zidentyfikuję się z Twoją wypowiedzią, no to już masz sukces, nie? W sensie sukces taki, że, że komuś pomożesz. I dla mnie to było super, nie? Że, że mogłam yy, komuś pomóc. Yy, no i zaczęłam czytać właśnie na mitingach teksty stałe. Zaczęłam się wypowiadać, yy, żeby tam coś powiedzieć o sobie. No i w pewnym czasie też zaczęłam prowadzić meetingi, y, gdzie też to było jakieś takie, właśnie wyczytałam w Wielkiej Księdze, że to wszystko jest takie nies niesienie posłania. Niesienie posłania to nie jest tylko, że robisz 11 kroków, wchodzisz w 12 krok i aha, no teraz dobrze, no teraz robię to, że niosę posłanie. Mhm, dobrze, już teraz mogę, no to teraz. Nie, mi się wydaje, że od momentu, kiedy postawiliśmy pierwszy krok, kiedy mówimy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu i postanawiamy ze sobą y, y, no nie walczyć. Znowuż to ciągle mi to słowo wraca, że walczyć, ale to nie jest walczenie, to jest to, że y, próbujemy wytrzeźwieć. I od tego momentu, kiedy wchodzimy do wspólnoty i współpracujemy ze sponsorem, pomagamy innym ludziom, te telefony do innych alkoholików, to już jest niesienie posłania. To nie jest to, że dobrniemy do 12 kroku i wtedy niesiemy posłanie. Nie. Ja zrobiłam program i przekazuję go dalej. Mam swoich podopiecznych... Też byłam w ośrodku leczenia uzależnień z posłaniem, też rozmawiałam dalej, tak jak na przykład kiedyś sponsorka mi powiedziała, wykonuję te telefony do innych alkoholików, pełnię dyżury na, na różnych meetingach online, na, dla, nowych, dla nowicjuszy. Ale wiecie co, ta pomoc, to cały czas mi się wydaje, że to będzie całe życie cały czas gdzieś tam właśnie pomagamy. Mimo tego, że program skończyłam i gdzieś tam właśnie mam tych swoich podopiecznych. Chociaż też mi się to nie podoba, to słowo podopieczny, sponsor, bo kiedy na przykład rozmawiam z podopiecznym, to on się dzieli swoim doświadczeniem, ja, swo, ja dzielę się swoim doświadczeniem i tak jakoś mi też się rozświetla. Powiem Wam, że jak przeszłam program 12 kro kroków sama ze swoją sponsorką, to e, później jak przechodzę z podopiecznymi program, to przechodzę go wielokrotnie i znów widzę różne inne rzeczy. E, niby jak pierwszy raz przechodziłam program ze sponsorką, to widziałam w pierwszym kroku coś innego, Później jak z podopiecznym coś innego, to jest po prostu niesamowite. Dla mnie po prostu to niesienie posłania, to pomaganie innym, to jest takie uskrzydlenie, naprawdę. Bo um, ja poznaję, za każdym, za każdym sponsorowanym, za każdym podopiecznym, ja inaczej odbieram program. Bo każdy podopieczny inaczej odbiera ten program. I każdy inaczej chce tego wytłumaczenia. I dla mnie to jest po prostu takie niesamowite, bo ja za każdym razem odczuwam coś innego. I dla mnie niesienie posłania, ten właśnie dwunasty krok, to jest tak niesamowite, zresztą w ogóle dla mnie ten program jest tak niesamowity, Ja kiedy właśnie zaczęłam współpracować ze sponsorką, zaczęłam tą współpracę z tym ze wspólnotą i pracować na tym programie, to, to dla mnie w ogóle jest to niesamowite, nie? że zaczęłam dzwonić do ludzi, którzy mnie rozumieją, którzy ze mną rozmawiają, którzy mówią, wiedzą o co chodzi. Ja kiedyś byłam bardzo samotna, mega ze swoim nałogiem, a w tej chwili po prostu ja zadzwonię do kogoś i mówię, że jest mi źle, że, że, że mam jakiegoś doła i po prostu albo napiszę na przykład na, na grupie, że jest mi źle, i nagle dziesięć dziewczyn do mnie dzwoni. Mówię, A, e, Monia, co ci jest? A, co tam, a. I to jest właśnie to niesienie posłania. To jest to super, że po prostu mamy siebie, że możemy do siebie dzwonić, że możesz się odezwać. I fakt, że to jest też dla nowicjuszy, jak jest ktoś nowy, że możemy pomóc ale też w swoim, tutaj na, na zasadzie w takiej no nie, że w swoim, bo ktoś może się nowicjusz obrazić, że, że gdzieś tam jest odosobniony, ale i nowicjusze, i my sami jesteśmy, że, że, że możemy w każdej chwili do siebie zadzwonić, że możemy pogadać, że możemy się poradzić. Dla mnie to jest niesamowite. I to jest właśnie to wszystko takie niesienie nie posłania, nie? że to wszystko... Mm, ale tak samo, jeżeli chodzi o wprowadzenie e, programu tego 12 kroków w życie, e, to nie jest tylko, że na przykład ten program jest wśród alkoholików i tylko dlatego, żeby przestać pić i ogarnąć się. Ale ja już zauważyłam, że zaczynam e, gdzieś tam wprowadzać ten program w życie codzienne. Gdzieś tam na przykład z koleżanką pokłóca się w pracy yy, i gdzieś tam jest taka lekka spina i kiedyś no poszłabym do siebie i powiedziała, mam cię w nosie, że tak powiem, ale w tej chwili na przykład usiądę i powiem, hm, no w sumie jestem bezsilna, nie, czyli pierwszy krok, jestem bezsilna jeżeli chodzi o tą kłótnię, ale nie bezradna. Czyli wstaję, idę do niej i mówię, słuchaj, no przepraszam Cię, no emocje wzięły górę i, i potrafimy się gdzieś tam pogodzić. Także ten program wdrażam w życie mega i mi to bardzo pomaga, bardzo w każdej dziedzinie, nie? gdzieś tam próbuję to wdrożyć. Dla mnie to jest po prostu niesamowite i zawsze to będę powtarzać i powtarzam, bo każdy, kto mnie zna, to mówię, że dla mnie ten program odmienił mi życie strasznie. Ja byłam kiedyś osobą, która strasznie się zamartwiała, strasznie żyła tym dniem albo wczorajszym, albo przyszłym, ale nigdy nie teraźniejszym. Nigdy nie, nie żyłam tu i teraz, tylko zawsze się martwiłam na zapas. A program mnie nauczył tego, żeby właśnie żyć tu i teraz. I to jest fajne. A w ogóle pomoc innym ludziom, gdzie, gdzie można właśnie pomóc. Wiecie co, ja przyszłam do wspólnoty na pierwszym mitingu jak usłyszałam coś takiego, że hmm, no musisz pomagać innym, żeby pomóc sobie, nie? I ja mówię, kurde, no to ja mam pomagać innym, czy ja mam pomagać sobie, no to komu ja mam pomagać? No ja przyszłam tutaj, żeby pomóc sobie. A jeszcze mam komuś pomagać. I tak wiecie, na początku, nie? Mówię, no kurde, no nie dość, że ja sama, jestem alkoholiczką i mam sobie pomóc, to jeszcze innym alkoholikom mam pomagać, no ludzie świędzi, nie? Ale teraz to rozumiem oczywiście jak najbardziej i, i, i fajnie, super, bo teraz wiem o co chodzi, że, że jeżeli po będę pomagać innym, że jeżeli będę wykonywać te telefony do innych alkoholików i będę rozmawiać i gdzieś tam przeprowadzać przez program, to wiem, że równocześnie pomagam sobie, bo kiedy na przykład dzwonię do, do innych alkoholików, kiedy, kiedy ktoś do mnie dzwoni, dzwonią do mnie dziewczyny i mówią, słuchaj, no nie mogę sobie poradzić dzisiaj z emocjami, y, gdzieś tam i wtedy ja mówię, słuchaj, no ale zrób to czy tamto i ja wtedy odklejam się od siebie i to jest też forma niesienia posłania i to jest znowuż dwunasty krok, to jest to, że ja nie skupiam się na siebie na, przepraszam, na sobie. I to jest też troszeczkę zahaczenie od 12. Tradycji, że ja y, nie stawiam swoich y, ambicji, tylko właśnie stawiam to, żeby pomóc ludziom, żeby no właśnie, żeby komuś pomóc, żeby. Teraz troszeczkę się zakręciłam, zagubiłam, bo chciałam troszeczkę na tradycję wejść, aczkolwiek nie chcę na nie wchodzić, dlatego że dopiero zaczynam, bo uważam, że tradycje są bardzo ważne i, i gdzieś tam program skończyłam i dopiero zaczynam tradycję. Dlatego też, kiedy Sylwia mnie się zapytała, czy dzisiaj podejmę temat tradycji czy kroku, powiedziałam, że tylko dwunastego kroku, dlatego że tradycje dopiero zaczynam, że tak powiem, studiować w cudzysłowie, bo są dla mnie równie ważne ale nie chcę też się wypowiedzieć, żeby gdzieś tam nie skłamać, ale właśnie tradycje też są ważne i, i te kroki nasze i to wszystko, także um, no chyba się trochę zakręciło. <laughs> ale fajnie, fajnie jest pomagać ludziom, naprawdę. Wiecie co, to jest właśnie konsekwencja tego dwunastego kroku, żeby gdzieś tam nieść to posłanie w każdej formie. W każdej formie od parzenia kawy na pierwszym mitingu, po przeprowadzenia nowicjuszy przez, przez te kroki, przez pomoc. Dla mnie to jest bardzo ważne. Mnie to uskrzydla i, i mi to daje dużo, dużo energii. Przede wszystkim mam zajętą głowę. Nie myślę o właśnie naszych głupich tam myślach, w sensie tam wypicia czy coś, bo bo wiem, że mam swoich opodopiecznych, mam swoją wspólnotę, mogę zawsze też z drugiej strony porozmawiać o... z dziewczynami zadzwonić gdzieś, pogadać. Um, to jest wszystko takie fajne, to jest wszystko takie super. Mi się ta wspólnota um, no generalnie jest wspaniała. Nie ja wiem, co jeszcze mo mogę dodać, jeżeli ktoś by chciał um, coś zapytać, czy coś, bo... no, to chyba wszystko co mu chciała powiedzieć, nie wiem No służę, służę że tak powiem uchem, słuchem i, i serduchem, jeżeli ktoś by chciał coś zapytać to, no generalnie to jest moje doświadczenie, tak, jeżeli ktoś by chciał inaczej postąpić, no to wiadomo jesteśmy od tego, żeby radzić tylko, żeby, żeby służyć swoim doświadczeniem, także jeżeli ktoś by chciał jeszcze ewentualnie zapytać, nie ma problemu